Pierwszy Tymoteusza rozdział drugi. Napominam tedy przede wszystkim, aby zanoszone były błagania, modlitwy, prośby i dzięki za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy cichy i spokojny żywot wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. Bo jeden jest Bóg, Jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał siebie samego na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie. Na co ja jestem postanowiony kaznodzieją i apostołem, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez sporu. Także i niewiasty, aby się ubiorem przyzwoitym ze wstydliwością i skromnością zdobiły. Nie przesadnym splataniem włosów, nie złotem, nie perłami, nie szatami kosztownymi, ale dobrymi uczynkami, jak przystoi na niewiasty, które się przyznają do pobożności. Niewiasta niech się uczy w cichości ze wszelką uległością. A niewieście nie pozwalam nauczać ani władzy mieć nad mężem, lecz aby była spokojna, bo Adam pierwszy stworzony, potem Ewa. I Adam nie był zwiedziony, ale niewiasta, będąc zwiedziona, wpadła w przestępstwo. Lecz zbawiona będzie przez rodzenie dzieci, jeśli wytrwa w wierze, w miłości i w świętobliwości ze skromnością.